Jak ocenia Pani z perspektywy drugich już targów energetyki odnawialnej, które organizujecie Państwo, tę edycje, Czy ona jest lepsza, gorsza, jak odwiedzający, jak firmy, czy czymś się różniła? Jest zdecydowanie lepsza od poprzedniej. Widzimy wzrost zainteresowania energią odnawialną tutaj z perspektywy zarówno regionu Dolnego Śląska, jak także generalnie całego kraju. Wzrost jest ewidentnie. Oczywiście branża boryka się ze swoimi problemami, które są związane z brakiem ustawy o OZE. Stąd też właśnie ta liczba wystawców jest stosunkowo mniejsza niż zakładaliśmy pierwotnie. Mieliśmy do czynienia z rezygnacją też wielu wystawców, co właśnie wiąże się bezpośrednio właśnie z tą ustawą. Jednak zainteresowanie jest i widzimy, że ten potencjał rozwoju tych targów i generalnie branży OZE tutaj w regionie i na terenie też całego kraju jest. Czy można mówić o jakby rozwoju pewnych sektorów? All Załóżmy, przykładowo fotowoltaika cieszy się większym zainteresowaniem niż, niż wiatraki, a, a, a biogazownie cieszą się jakimś tam specyficznym, na przykład większym zainteresowaniem? Czy to idzie wszystko porówno Generalnie w ostatnim czasie, w ogóle tak na przestrzeni dwóch, trzech lat ostatnich, generalnie fotowoltaika zyskała ogromnie na znaczeniu. Widzimy bardzo duży rozwój tej branży. Też wchodzi na polski rynek, bardzo dużo firm zagranicznych. I jednak ta branża ma o tyle te możliwości, że... Bez względu na to, czy właśnie mamy tą ustawę czy nie, dużo osób jednak korzysta z instalacji fotowoltaicznych chociażby ze względu na pokrycie własnego zapotrzebowania na prąd. I tutaj właśnie jest też ta kwestia właśnie środowiska rolniczego, czyli rolników, którzy niekoniecznie muszą ten prąd sprzedawać dalej, ale mogą po prostu sobie robić instalacje na własne potrzeby, żeby pokrywać własne zapotrzebowanie. Czyli to też zapewnia, bo z jednej strony takie też jest prawda, to poczucie tego bezpieczeństwa energetycznego, prawda? Bo wszyscy pamiętamy prawda, lato poprzednie, gdzie prawda, były problemy z dostawą prądu. No tak, 19 tak. stopień zasilania mieliśmy w ubiegłym roku, a poprzednim razem przecież za generała Dokładnie, dokładnie. I, I prawda, stąd też właśnie dzięki takim instalacjom można sobie też, to prawda, to ten cały dopływ prądu zabezpieczyć, prawda, szczególnie, prawda, laty. A gdyby jednak patrzeć na to z punktu widzenia no, takiej energetyki rozproszonej, gdzie zamiast 10 elektrowni w kraju dużych, mamy 10 tysięcy elektrowni, ale właśnie małych. Czy to może mieć sens ekonomiczny? Jakie warunki musiałyby być spełnione, żeby to miało? Znaczy tu przede wszystkim właśnie wracamy prawda, do problemu ustawy, prawda? jednak żeby to się właśnie dla osób takich właśnie e, szczególnie prywatnych, czy też jakichś tam małych, średnich gospodarstw e, miało sens i faktycznie spełniało swoją rolę, jednak jest potrzebne jakieś dofinansowanie ze strony państwa. Czyli samo, jest, samo się nie zamknie ten samo, samo się nie zamknie w krótkiej perspektywie, bo to jednak jest dłuższa perspektywa, żeby to się prawda zwróciło. w związku z tym, żeby prawda też zachęcić w jakiś sposób do korzystania, są jakby niezbędne jakieś programy pomocowe, jakieś wsparcie tejże energetyki generalnie właśnie tej rozproszonej, energetyki właśnie odnawialnej. Ustawa tak czy tak no, w końcu wejdzie w życie, czy w takim kształcie, czy w innym kształcie. A jak ocenia Pani zainteresowanie i opinie w społeczeństwie? na temat energetyki odnawialnej, bo przecież w sprawie wiatraków to były protesty nieustanne. W sprawie biogazowni zdarzały się. Czy nastawienie polskiego społeczeństwa zmienia się? Zmienia się diametralnie. Wszystkie sondaże, które były na przestrzeni ostatnich miesięcy też one wykazują, że jednak większość Polaków chce tej energii odnawialnej. Prawda? Tu mamy też coraz częściej problemy właśnie z zanieczyszczeniem chociażby środowiska, prawda? przykład Górnego Śląska, Krakowa i tak dalej. To by było jedno z wielu rozwiązań, czy też jedno praktycznie rozwiązanie, tak zwany no złoty środek, który na pewno by nam pomógł właśnie w walce z tym problemem wielu ludzi, ta mentalność przede wszystkim, społeczeństwa też się zmienia. Że jednak, prawda, każdy sobie zdaje z tego sprawę, że jednak, no, warto też inwestować w to, żeby mieć to czyste powietrze, żeby, żeby nasze dzieci nie mogły żyć właśnie w, w miarę zdrowym, że tak powiem, środowisku, mieć właśnie ten zdrowy klimat. I ostatnia sprawa. Ubierzmy to w jakieś ramy czasowe. W końcu nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy, no dokonali czegoś takiego. Nastąpiła ta przemiana mentalnościowa. W Niemczech dużo jest instalacji OZE. Wręcz można powiedzieć, że energetyka niemiecka, no już w istotnym procencie bazuje na tym OZE. Aha. Ile czasu to zajęło Niemcom? No na to potrzeba na pewno na pewno dużo czasu. To przede wszystkim jest ważna właśnie ta mentalność. Co kolenie? Tak mi się wydaje, że to jednak, jednak jeszcze, jeszcze taka właśnie ta zmiana, ona Postępuje, ją widzimy, ale jednak w Polsce jeszcze, prawda, mamy to przywiązanie takie do, do węgla generalnie, co też szczególnie pokutuje właśnie w polityce energetycznej w Polsce i jednak ta zmiana musi, no to też potrzeba czasu. To też w Niemczech się nie stało z dnia na dzień, dlatego no, potrzebujemy też troszeczkę czasu i, i wiadomo, oczywiście nie możemy z dnia na dzień zamknąć kopalni powiedzieć, że dzisiaj przechodzimy na OZE i jutro mamy już tyle i tyle instalacji, tylko I tyle po prostu... i tyle bezrobotnych. Dokładnie, dokładnie, więc to wszystko po prostu przytocza rozłożyć w czasie. Tym bardziej, że polska no, energetyka naprawdę no, ekstremalnie bazuje na, na węglu, w związku z tym to, to się nie może zdarzyć z dnia na dzień. A tak jak mówiłam, ta mentalność się zmienia, tak jak Pani wspominała, protesty były, prawda, i, i jeśli chodzi o biogazownię, jeśli chodzi o wiatraki, jednak tych protestów jest coraz mniej, albo praktycznie w ostatnim czasie się w ogóle o nich nie słyszy, właśnie wręcz przeciwnie. I tak jak mówię tutaj, no też różne gałęzie OZE, to są różne zastosowania i, i prawda, no tutaj jest też... Różnorodność no, do wyboru, jeżeli ktoś nie chce nie wiem, wiatraków mieć, to właśnie może się na panele fotowoltaiczne zdecydować i tak dalej.